Duch Święty, a Ciało Chrystusowe. Gdy czytamy o Kościele jako ciele chrystusowym, możemy wiedzieć, że posługując się tym obrazem, Bóg chce w szczególny sposób uświadomić nam jedność Kościoła. Jako dzieci Boże, Mamy nie tylko osobistą relację z naszym Panem i Zbawicielem, ale również jesteśmy złączeni ze sobą nawzajem. List do Efezjan podkreśla tę myśl w rozdziale pierwszym, 22 do 23 wersetu czytamy o związku głowy z ciałem i wszystko poddał pod nogi Jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. W rozdziale drugim, 15-16 werset, mowa jest o wzajemnej relacji wierzących. Przedstawiono tu dwie grupy wierzących, posiadających żydowskie korzenie oraz wywodzących się z pogaństwa. Czytamy, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch, czyli Żydzi i Poganie, jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Podstawa jedności zakotwiczona jest zatem w dziele Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jeżeli zadalibyśmy sobie pytanie, kiedy ta jedność rzeczywiście powstała, to odpowiedź znajdziemy w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset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 którego istnieje niestety wiele fałszywych poglądów. Czym jest chrzest Duchem Świętym? Szez Duchem Świętym. Co Bóg mówi o tym w swoim słowie? Jego pouczenia są klarowne i jednoznaczne. Po pierwsze, z pierwszego listu do Koryntian 12 rozdział 13 werset wynika że chrzest Duchem Świętym nie jest osobistym błogosławieństwem, lecz społecznym. Stwierdzenie to jest kluczowe dla właściwego zrozumienia tematu i pozwala wyeliminować wiele nieporozumień w kwestii y, chrztu Duchem Świętym. Przez jednego ducha my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. To nie pojedynczy wierzący zostaje ochrzczony Duchem Świętym, lecz my wszyscy. To, że Duch Boży zamieszkuje także w każdym wierzącym z osobna, jest oczywiście prawdą, ale moment, w którym narodzony na nowo człowiek otrzymuje Ducha Świętego, w żadnym fragmencie Pisma nie jest nazywany sztem. Po drugie, warto zauważyć, że w Nowym Testamencie siedmiokrotnie jest mowa o chrzcie Duchem Świętym. We wszystkich czterech Ewangeliach czytamy o zapowiedzi Jana Chrzciciela, który wskazał, że Pan Jezus przyjdzie, aby chrzcić Duchem Świętym. Mówi o tym Mateusza, trzeci rozdział, 11 werset. Marka, pierwszy rozdział, 8 werset. Łukasza, trzeci rozdział, 16 werset. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 33 trzeci werset. W tych wersetach Chrzest Duchem przedstawiony jest z perspektywy Jana Chrzciciela jako przyszłe wydarzenie. W Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, 5 werset, Pan zapowiada, że będzie ono mieć miejsce w najbliższym czasie. W Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 16 werset, Piotr wspomina pamiętny dzień Chrztu Duchem Świętym, a w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, znajdujemy wyjaśnienie tego zdarzenia. To wystarczy, abyśmy mogli rozpoznać, że chrzest Duchem Świętym jest najwidoczniej jednorazowym wydarzeniem. W zgodzie z tym stwierdzeniem pozostaje... Fakt, że ukryty w pierwszym liście do Koryntian 12, 13 czasownik występuje w czasie przeszłym, wyrażającym zamknięty proces. Chrzest Duchem Świętym jest czymś jednorazowym i nie powtarza się wielokrotnie. Nie ulega wątpliwości, że miał miejsce w Dzień Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty zstąpił na ziemię, co czytamy w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział. Zielone święta słusznie są nazywane dniem narodzin Kościoła. Właśnie wtedy zostało utworzone jedno ciało, które istnieje po dziś dzień. Duch Święty jest jednoczącą mocą i spoiwem zgromadzenia Bożego. Duch Święty jest jednoczącą mocą i spoiwem zboru Pańskiego. Duch Święty jest jednoczącą mocą i spoiwem Kościoła. Tym, co nas łączy, nie jest chrzest wodą, wyznanie wiary też nie jest tym, czy cokolwiek innego też nie jest tym. Lecz Duch Święty. Gdy dzisiaj ktoś z wiarą przyjmuje Jezusa, otrzymuje równocześnie Ducha Świętego, który zamieszkuje w Nim od tego momentu, Jednocześnie staje się członkiem Kościoła Boga Żywego. To przyłączenie jednak w żadnym miejscu nie zostało nazwane chrztem. Dzieje apostolskie mówią o, w takich przypadkach, że ktoś otrzymał Ducha Świętego lub że Duch Boży spadł na kogoś, ale nigdzie nie pojawia się określenie, że ktoś został nim ochrzczony. Porównaj rozdział 2 Dziejów Apostolskich, 38 werset, 8 rozdział 15-16 werset Dziejów Apostolskich, 10 rozdział 44 werset Dziejów Apostolskich, 19 rozdział 2 i 6 werset Dziejów Apostolskich. Jasne jest natomiast, że tylko ten, kto posiada Ducha Świętego, może należeć do jednego ciała zgromadzenia Bożego. Dlatego w pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset dodaje Zostaliśmy napojeni jednym duchem. W słowach tych możemy dostrzec wskazówkę, że Duchem Bożym zostaje, zostanie obdarowany każdy wierzący. Przyjrzyjmy się jeszcze dokładniej w wyrażeniu chrzest Duchem Świętym. Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że to duch chrzci. Z tego błędnego założenia wynika cały szereg niewłaściwych wykładni. W rzeczywistości jednak jest tak, że bardzo wyraźnie pokazują nam to Ewangelie, jak bardzo wyraźnie pokazują nam to Ewangelie, że to Pan Jezus jest tym, który chrzci. W przypadku różnych chrztów, o których mówi Nowy Testament, na przykład chrzest chrześcijański, chrzest Jana Chrzciciela. Pojawiają się zawsze cztery stałe elementy. Tak więc mamy osobę chrzczoną, osobę chrzczącą, element, podmiot, czyli rzecz, w którą zostaje się ochrzczonym i powód chrztu. W odniesieniu do chrztu Duchem Świętym wygląda to tak. Chrzczącym jest niewątpliwie Chrystus. Ten chrzci Duchem Świętym. Mówi o tym Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 33 werset. Tymi, którzy zostali ochrzczeni, byli wierzący zgromadzeni w jednym domu. Mówią o tym dzieje apostolskie, rozdział 2. W Dzień Zielonych Świąt zostało utworzone ciało, do którego zostaje przyłączony każdy. To nawraca się do Pana Jezusa? Elementem lub podmiotem, który zostaje się ochrzczonym, jest Duch Święty. Wyraźnie widać to w wyrażeniu chrzcić Duchem Świętym. Wyrażenie chrzcić Duchem Świętym można by przetłumaczyć także jako chrzcić w Ducha Świętego. Chcić w Ducha Świętego albo zanurzać w Ducha Świętego. Powodem, dla którego odbył się chrzest, był Boży zamysł stworzenia poprzez ten akt Kościoła Bożego. Po piąte, zadajmy sobie jeszcze pytanie, dlaczego w trzech rozdziałach Ewangelii Mateusza i Łukasza chrzest Duchem Świętym został bezpośrednio powiązany z chrztem ogniem, podczas gdy w innych miejscach nie ma o tym mowy. Jan Chrzciciel wspomina tutaj dwa wydarzenia, nie mówiąc jednak, że będą one miały miejsce w zupełnie innym czasie. Podobną myśl znajdujemy w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 28 do 29 wersetu, powiązaniu ze zmartwychwstaniem. W Ewangelii Jana piąty rozdział, Pan Jezus Chrystus mówi o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i niesprawiedliwych tak, że nie widać rozróżnienia czasowego między nimi. Tu nazwany dniem ostatecznym i Chociaż z innych miejsc Pisma wiemy, że zmartwychwstanie wierzących oraz zmartwychwstanie niewierzących to dwa zupełnie odrębne wydarzenia oddzielone od siebie w czasie o ponad tysiąc lat, co widzimy w pierwszym liście do Tesaloniczan, czwarty rozdział, szesnasty do siedemnastego wersetu. Objawienie, dwudziesty rozdział, od czwartego do piątego wersetu, i od 11 do 15 wersetu. Ogień jest w Słowie Bożym zawsze znakiem sądu. Szest ogniem wskazuje na nadchodzący sąd, który odbędzie się w powiązaniu z drugim przyjściem Pana na ziemię. Wtedy Chrystus zbierze bezbożnych i wrzuci ich jak plewę w ogień. Pewien ceniony wykładowca pisma komentuje te wydarzenia w następujący sposób. Tak więc Jan, Ściciel, przedstawia dwie istotne cechy pierwszego i drugiego przyjścia Chrystusa w jednym zdaniu. To, co wydarzy się w międzyczasie zakryte było przed jego oczami. Nigdzie w piśmie nie znajdziemy żadnego potwierdzenia, że to, co stało się w dzień zielonych świąt, można by nazwać chrztem ogniem. Ten pamiętny dzień nie miał nic wspólnego z sądem, lecz był raczej wylaniem łaski Bożej. Mówi o tym Brockhaus. Zachowywanie jedności ducha. Zachowanie jedności ducha. Jedność wszystkich dzieci Bożych jest niepodważalnym faktem, a jednocześnie prawdą, którą można dostrzec jedynie wzrokiem wiary. W praktyce niestety często jej zaprzeczamy. Nasze niewłaściwe postępowanie nie przyczynia się jednak do tego, że Bóg przestaje przestrzegać, postrzegać swoje zgromadzenie, zbór Kościół jako jedno ciało. Jedno jest ciało, mówi Efezjan 4, rozdział 4 werset. To niezaprzeczalny fakt, który nigdy nie ulegnie zmianie. Przy stole Pańskim możemy dawać praktyczny wyraz naszej jedności. Chleb jest znakiem wspólnoty wszystkich dzieci Bożych żyjących na ziemi. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Mówi o tym pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 16-17 werset. To wielki przywilej należeć do tego ciała. Jednak Boże błogosławieństwo wiąże się zawsze z pewną odpowiedzialnością. Tak jest również w tym przypadku. To niezwykłe, że Duch Boży tworzy więź jednoczącą wszystkie dzieci Boże. W liście do Efezjan, 4 rozdział, od 1 do 3 wersetu, Czytamy o odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. Napominam was wtedy, ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Zwróćmy uwagę, że nie ma tu mowy o jedności ciała. Jedność ta istnieje zawsze i dlatego w tym sensie nie musi też być zachowywana ponieważ nie da się jej zniszczyć. Bóg postrzega wierzących jako jedno ciało połączone nierozerwalnie z głową w niebie. Co się tyczy natomiast praktycznej strony jedność, ta zostaje przedstawiona jako jedność ducha. Nie jest to jedność naszych duchów. Nie chodzi tutaj o to, że powinniśmy być jednomyślni w tej czy innej sprawie albo też posiadać wspólne wyznanie wiary. Inne fragmenty Pisma mówią co prawda o tym, że mamy być jednomyślni i przejawiać usposobienie, które było w Chrystusie Jezusie. Mówi o tym Filipian, czwarty rozdział, drugi werset, albo Filipian, drugi rozdział, piąty werset. Ale nie o tym tu mowa. W czwartym rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł mówi o jedności, którą Duch Święty stworzył w dzień zielonych świąt i która obejmuje wszystkie członki ciała. To Duch utworzył jedność. A naszą odpowiedzialność mamy w tym, żeby ją zachowywać. A nasza odpowiedzialność polega na jej zachowywaniu, czyli praktycznym urzeczywistnianiu. Jedność, która jest dziełem Ducha, nie może zostać zniszczona. Istnieje po dziś dzień tylko Warto zadać sobie pytanie, czy urzeczywistniamy ją również praktycznie? Czy może postępujemy tak, jakby wcale nie istniała? Jak można zachować jedność w dobie podziałów i rozczłonkowania w Ludzie Bożym? Czy w czasach pomieszania i dezorientacji istnieje w ogóle możliwość, aby ją urzeczywistniać i dawać jej praktyczny wyraz? Bóg zawsze wskaże nam drogę, którą możemy pewnie podążać, jeśli szczerze pytamy o Jego wolę. Nie wzywałby nas do zachowywania jedności ducha, jeśli nie byłoby to możliwe. Pewien chrześcijanin ujął to tak. Czy istnieje jakakolwiek inna słuszna droga, jak nie ta, aby w posłuszeństwie wobec Słowa Bożego i ku chwale naszej uwielbionej głowy, zerwać więzi z wszystkimi ludzkimi ciałami i po prostu jako członki jednego ciała, a nie tej czy innej denominacji pod kierownictwem Ducha Świętego wyrażać jedność Kościoła tam, gdzie zgodnie ze Słowem Bożym jest to tylko możliwe przy stole Pana. 1 Koryntian, 10 rozdział 15, 22 werset. O tym mówią. Jeżeli Gdzieś są choćby dwaj lub trzej, którzy gromadzą się w ten sposób, to zachowują jedność ducha, w spójni pokoju i w danym miejscu reprezentują jedno globalne ciało Chrystusa. Mówił o tym Hejkop. Zachowanie jedności wierzących tożsame jest z uznawaniem wszystkich dzieci bożych za członki tego ciała. Przy jednoczesnej rezygnacji, z jakiegokolwiek innego ludzkiego członkostwa. Również i dziś można postępować zgodnie z Bożą wolą i zasadami Słowa Bożego. Duch Święty a Świecznik Duch Święty a Świecznik Duch Święty i Świecznik w Objawienia sporo miejsca poświęcono odpowiedzialności Kościoła. W Księdze tej nie chodzi głównie o zgromadzenie Boże, zgodne z zamysłem Boga i Jego błogosławieństwa, lecz o odpowiedzialność. Widzimy to przede wszystkim w rozdziałach drugim i trzecim, gdzie przedstawionych zostało siedem miejscowych zborów, do których Duch Boży zwraca się ze szczególnym poselstwem. Te siedem zborów zobrazowano jako świeczniki. Czytamy wyraźnie. Siedem świeczników to siedem zborów. Mówi o tym objawienie, pierwszy rozdział, dwudziesty werset. Świecznik powinien roztaczać światło. Tak więc odpowiedzialnością zgromadzenia jest szerzenie Bożego światła na ziemi. Wierzący zostają wezwani osobiście, aby świecić jako światło. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 14 werset i Filipian, 2 rozdział, 15 werset. Co jest także naszym wspólnym zadaniem. Sam Pan Jezus przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników, czyli w miejscowych zborach aby sprawdzić, czy sprostały powierzonej im odpowiedzialności. Z tychże rozdziałów dowiadujemy się, że mimo usilnych starań i ostrzeżeń Ducha Bożego zgromadzenia zawiodły. Siedmiokrotne powtórzenie słów Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Ma niezwykłą moc. Zgodne Godne uwagi jest, że w poszczególnych poselstwach skierowanych do konkretnych zborów duch zwraca się równocześnie do wszystkich. Ich przesłanie jest ważne i aktualne. Listy te napisane wraz z pierwszymi objawami upadku zborów dzisiaj mają dla nas tym większe znaczenie. Objaśnienie poszczególnych poselstw wykraczałoby znacznie poza ramy naszych rozważań. Chciałbym, abyśmy ograniczyli się do kluczowej wypowiedzi zawartej w każdym z listów i zastanowili się, co duch ma nam do przekazania. Pięć wypowiedzi ma charakter napomnienia. Dwie stanowią zachętę. Napomnienia Pan zarzuca zborowi w Efezie, że porzucił swoją pierwszą, najlepszą miłość. Czy duch nie pyta również nas, do kogo należą nasze serca? Do świata? Do nas samych? Czy do Pana? Zbór w Pergamie zostaje ostrzeżony przed fałszywymi i obcymi naukami. Z sedno tych nauk nie stanowi osoba Pana Jezusa. Duch ostrzega również nas przed wszelkimi koncepcjami, które nie przybliżają nas do Jezusa. Wielkie niebezpieczeństwo w teatyrze stanowiło bałwochwalstwo i duchowe przeteczeństwo. Również nas Duch Święty przestrzega przed relacjami, których Pan nie pochwala i które mogą stać się dla nas pułapką. Zbór w Sardes stwarzał pozory życia, podczas gdy w rzeczywistości był martwy. Duch Boży chce zwrócić także naszą uwagę na niebezpieczeństwo formalizmu. Formalizmu. Martwe formy są zwykłą obłudą, a tym samym obrzydliwością dla Pana. Chłód, obojętność i tolerancja wobec zła to cechy charakteryzujące zbór w Laodycei. Jak bardzo rzeczy te zagrażają również nam. Zachęty. Duch Święty też zachęca. Wierzący ze zborów smyrnie doświadczali cierpień i prześladowań. Pan pokrzepia ich, przypominając, że zna okoliczności ich życia. Nawet jeśli nie jesteśmy prześladowani, to Duch Boży zawsze chce zachować w naszej świadomości, w naszej świadomości myśl o obecności Pana. Duch Boży pokrzepia wierzących też z Filadelfii przypominając im o źródłach pomocy, jakie mają w Panu Jezusie Chrystusie. Jednocześnie przywodzi na pamięć Pana Jezusa bliskie przyjście. Także my czekamy na powrót Pana Jezusa Chrystusa, a tu na ziemi możemy oczekiwać od Niego wszystkiego, co najlepsze. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów? Tylko wtedy, gdy to czynimy, jesteśmy w stanie sprostać jako miejscowy zbór powierzonemu nam zadaniu, jakim jest roztaczanie Bożego Światła wokół nas.